stanu z jednoczesnym stabilizowaniem się. Również budżet państwowy, który przedtem przez szereg lat był deficytowy, został za rok 1926 zamknięty ze znaczną nadwyżką. Następny rok dał jeszcze większą nadwyżkę. Wobec widocznej szybko postępującej poprawy stosunków wewnętrznych w Polsce stanowisko jej w świecie międzynarodowym również się podnosiło. Przyczynił się do tego w dużej mierze fakt przyjścia do władzy Piłsudskiego. Stosunek Polski z Litwą był dziwolągiem, niespotykanym nigdzie pomiędzy sąsiadującymi narodami. Aby wreszcie mogło nastąpić wyjaśnienie tej sprawy, wyjechał Piłsudski w grudniu 1927 roku do Genewy. I kiedy premier litewski, Woldemaras na tajnej radzie Ligi Narodów dał niejasny i mglisty obraz stosunku Litwy do Polski, Piłsudski zagadnął go. — Panie Woldemaras, ja chcę wiedzieć i usłyszeć, czego pan chce. Czy jest wojna, czy pokój? Bo jeżeli wojna, to sprawę załatwiam ja, a jeżeli pokój, to mój minister spraw zagranicznych. Na tak stanowcze zapytanie... Premier litewski stwierdził, że stan wojenny nie istnieje między Polską i Litwą. To wyjaśnienie miało dla Polski znaczenie tylko na terenie międzynarodowym. Izolacja obydwóch krajów nie doznała przez to żadnej zmiany. Wymiana handlowa odbywała się nadal drogą okulną i przy współudziale pośredników. Można się było tylko domyślać, że jakaś niewielka część naszego eksportu zagranicznego trafia także na Litwę. Rozdział 18. Pierwszy mój wyjazd oficjalny skierowałem w dniu 16 lutego 1927 roku do Poznania, najważniejszego miasta Wielkopolski która przed wiekami odegrała wielką rolę przy tworzeniu się państwa polskiego. Wszak tu powstało pierwsze gniazdo organizacyjne narodu, a Poznań jest zawsze uważany za jedną ze stolic Polski. Chodziło mi o większe związanie Wielkopolski z innymi częściami kraju i o złagodzenie podrażnień spowodowanych czynem majowym Piłsudskiego. Największej w tym pomocy udzielił mi... Ksiądz kardynał August Hlond, prymas polski. Gdy wjeżdżałem do Poznania, spotykał mnie w swych uroczystych szatach w otoczeniu przedstawicieli Wielkopolski. Później towarzyszył mi w jeździe otwartym samochodem po ulicach miasta przy odwiedzaniu różnych instytucji. Tym godnym i mądrym postępowaniem przyczynił się polski książę kościoła, w dużej mierze do złagodzenia podrażnień Wielkopolski. Podczas kilkudniowego pobytu w Poznaniu konferowałem z przedstawicielami różnych odłamów społeczeństwa. Wyczuwałem rosnącą z każdą chwilą serdeczność w stosunku do mnie. A kiedy wyjeżdżałem ze stolicy Wielkopolski, ludność masowo manifestowała swój szczerze życzliwy stosunek do prezydenta RP. W maju tego samego roku udałem się na uroczystość pułkową do Tarnowa. Biskup tamtejszy, Wałęga, po odprawieniu mszy polowej zwrócił się do mnie w słowach bardzo serdecznych, a w dalszej części kazania dał wyraz pełnej lojalności w stosunku do rządu. Widocznie zmienił orientację, bo poprzednio zajmował stanowisko opozycyjne. Przemiana ta okazała się stała, bo trwała już do końca jego życia. Dnia 17 czerwca 1927 roku wybrałem się z ministrem rolnictwa niezabytowskim do powiatu zamojskiego celem zwiedzenia kilku wzorowych gospodarstw i wzięcia udziału w poświęceniu szkoły rolniczej w Janowicach. Po zwiedzeniu Zamościa udałem się do Skierbieszowa gdzie w domu rodzicielskim spędziłem najprzyjemniejsze i beztroskie chwile swego życia. Pragnąłem tu zajść na grób ojca i siostry Zofii. Skierbieszów, liczący wówczas 3000 tysiące mieszkańców, był przed rozbiorami Rzeczpospolitej Polskiej osadą. Od tego jeszcze czasu odbywał się tutaj w lipcu doroczny jarmark, na który bardzo licznie zjeżdżał lud wiejski. Przy wjeździe do Skierbieszowa doznałem podobnego wrażenia, jak dawniej na jarmarku. Taka masa ludności okolicznej przybyła na powitanie prezydenta pochodzącego z ich stron. Byli dumni, że ich krajan dostąpił tak wysokiej godności. Po wizycie u proboszcza udałem się do kościoła przepełnionego ludem wiejskim. Podczas modłów napływały mi... Wspomnienia sprzed lat kilkudziesięciu z taką wyrazistością, iż rozrzewniony nie mogłem ukryć łez cisnących się do oczu i czułem, że gdyby mnie nikt nie widział, zapłakałbym serdecznie. Po wyjściu z kościoła starsi ludzie, pamiętający jeszcze młodość moją, otoczyli mnie kołem i przypominali dawne czasy. Znali dobrze moje polityczne przeżycia i późniejsze dzieje długich lat emigracji. Musiało coś do nich przeniknąć o moich głębokich uczuciach dla ludu wiejskiego, bo inaczej trudno byłoby zrozumieć tak liczny zjazd i taką serdeczność, z jaką mnie witano. Z kościoła poszedłem wraz z wielotysięcznym tłumem na odległy cmentarz. Ludność przystanęła przed jego bramą, by towarzyszyć mi znowu w drodze powrotnej do plebanii. Po obiedzie u proboszcza zajechałem jeszcze do ówczesnych właścicieli majątku. Tu doznałem przykrego wrażenia. Podczas światowej wojny dwór uległ pożarowi, a także jego otoczenie doznało uszkodzeń. Przez blisko dziesięcioletni okres powojenny niczego tu nie zrobiono dla usunięcia zniszczenia wojennego. 1 lipca miała się odbyć wielka uroczystość w Wilnie. Najmilszym mieście Józefa Piłsudskiego. Jest tam cudowny obraz Matki Boskiej, umieszczony w specjalnej kaplicy zbudowanej nad bramą przejazdową pośrodku ulicy. Nadzwyczajny kult dla tego obrazu panuje nie tylko w Wilnie, ale także na całych polskich północno-wschodnich kresach. Gdy idzie się ulicą ku ostrej bramie, widzi się nad nią obraz przez szyby okienne kaplicy. Każdy przechodzień odkrywa tu głowę, niezależnie od wiary, jaką uznaje. Podczas panowania rosyjskiego nawet najwyżsi dygnitarze musieli uszanować ten zwyczaj, w przeciwnym razie mogliby się spotkać ze zdecydowaną reakcją ludności gotowej na wszystko w obronie czci, drogiego symbolu Matki Boskiej. Właśnie miała się tu odbyć koronacja obrazu królowej Korony Polskiej na którą zjechali przedstawiciele świeccy i duchowni z całej Polski. Oprócz rządu przybył także Piłsudski i ja. Tak szczerej i głębokiej manifestacji religijnej nie można by spotkać na zachodzie Europy. Przez cały czas trwania uroczystości, która się odbywała pod gołym niebem, padał ulewny deszcz, nie pozostawiający na nikim suchej nitki. Duchowieństwo proponowało przesunięcie modłów do katedry, ale razem z marszałkiem sprzeciwiliśmy się temu, gdyż kościół mógłby pomieścić tylko małą część zgromadzonej ludności. I tak uroczystość dotrwała do końca pod strugami deszczu, skupiony w modlitwie tłum pozostał na miejscu. Spędziłem jeszcze kilka dni w Wilnie, by wejść w bliższy kontakt z miejscową ludnością i zwiedzić miasto, bogate wielowiekowe pamiątki kultury polskiej. Piękno ich ustępuje tylko krakowskim zabytkom pochodzącym z najświetniejszych czasów Rzeczypospolitej. Odwiedziłem również karaimów w trokach, którzy pokazywali mi pergaminy z pieczęciami królów polskich, stwierdzających nadane im przywileje. Jest to szczep semicki, który przywędrował do Polski przed wiekami i tu znalazł opiekę. Głównym ich zajęciem jest rolnictwo. Dzięki swym tradycjom Karaimi polscy zawsze byli lojalni w stosunku do narodu polskiego i jego władz. Na pamiątkę bytności przesłałem im później szafkę inkrustowaną z odpowiednimi schowkami dla pergaminów królewskich. W ostatnim dniu lipca udałem się na objazd Pomorza. Zacząłem od Bydgoszczy, gdzie miało nastąpić odsłonięcie pomnika Henryka Sienkiewicza. Oczekiwali mnie wojewoda Bniński, generałowie Skierski, Berbecki i Tome. Pod pomnikiem zostałem Michała Drzymałę, ucałowałem go serdecznie. Trzeba wiedzieć, że w czasie niewoli był drzymała symbolem twardości chłopskiej w walce z uciskiem niemieckim. Wieś jego rodzinna po wysiedleniu różnymi szykanami prawie wszystkich Polaków zajęta została przez kolonistów niemieckich. On jednak wytrwał na swej ziemi. Wyrzucono go w końcu z własnej chałupy i zabroniono posiadania domu mieszkalnego. Przemyślny chłop nie dał za wygraną. Zamieszkał w krytym wozie omijając w ten sposób wydaną ustawę. Po południu zwiedziłem ujście Brdy, gdzie odbywały się regaty. Wieczorem przybyłem do Torunia. Spotkał mnie biskup Okoniewski, starosta i wojewoda pomorski Młodzianowski, u którego zamieszkałem. W odpowiedzi na mowę powitalną starosty scharakteryzowałem w krótkich słowach lud zamieszkujący tę ziemię i stosunek jego do reszty Polski. Kto zna historię Pomorza, historię upartej, zaciętej walki waszej o polskość tego kraju? Kto zna te wszystkie prześladowania i ogrom ucisku, jakiego tak długo i tak do niedawna jeszcze doznawaliście tutaj? Ten staje na waszej ziemi z uczuciem niekłamanego szacunku dla was, Pomorzanie, hartowanych w walce, pobudzanych do niej gorącą miłością Polski, wiarą w niespożyte siły narodu i nadzieją w jego przyszłość pełną chwały. Każdy, w kim bije serce Polaka, staje wśród was z uczuciem wielkiej dla was wdzięczności i wielkiego was umiłowania. Polska jak długa i szeroka, jedną wolą kieruje się z wami, wasze potrzeby i wasze troski są potrzebami i troskami całej wielkiej naszej ojczyzny. Byliście żywym przykładem, jak siłą ukochania, zgodą społeczną i pracą mrówczą, a zorganizowaną. Można się bronić i obronić przed zakusami największych, zdawało się potęg.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 Wy, pomorzanie, macie tutaj jeszcze jeden obowiązek szczególny. Musicie czuwać, aby nikt w waszych szeregach nie dawał wiary tak często i umyślnie rozsiewanym wieściom, jakoby ziemia pomorska mogła się stać kiedykolwiek obiektem przetargu w polityce światowej. Na straży zawartych układów stoi cała Polska dość silna, aby odeprzeć każdy zamach na jej odwieczne prawa. Pracujcie z całą ufnością, bo owoce pracy należeć będą tylko do Polski i do was. Po południu wyjechałem do Papowa, gdzie odbyła się sprawozdawcza konferencja rolnicza pod przewodnictwem prezesa Pomorskiej Izby Rolniczej Jana Donimirskiego. W następnym dniu wyjechałem do Grudziądza. Zetknąłem się tu bliżej ze społeczeństwem za pośrednictwem prezydenta miasta Włodka. Po ćwiczeniach wojskowych i defiladzie powróciłem do Torunia. Rankiem, 3 sierpnia, wyjechałem otwartym samochodem do Gdyni, zatrzymując się często w różnych miejscowościach. Nadzwyczajnej serdeczności doznawałem ze strony ludności w wioskach przydrożnych. Zatrzymywano mnie, przeciągając zazwyczaj taśmę ponad szosą. We wszystkich wystąpieniach ludności wiejskiej, uzewnętrzniającej swe uczucia patriotyczne, inicjatywa pochodziła od miejscowych księży, którzy w tej części kraju za czasów niemieckich głównie podtrzymywali i pielęgnowali jego polskość. Dzięki temu, że duchowieństwo po wsiach pochodziło ze środowiska miejscowej ludności, mowa polska była tu najmilsza, bo był to język ich matek. A chociaż wyższe duchowieństwo było przeważnie obce i antypolsko nastawione, to wpływy jego wśród ludu wiejskiego nie mogły stłumić uczuciowego panowania matek. W jednej ze wsi spotkałem proboszcza narodowości niemieckiej, który pod wpływem nastroju swego otoczenia nauczył się polskiej mowy i używał jej najchętniej w obcowaniu z ludnością. Oprócz spełniania swych obowiązków kapłańskich, był bardzo czynny w sprawach podnoszenia kultury gospodarczej w swej parafii. Widocznie szlachetność jego charakteru nie pozwalała na prowadzenie antypolskiej polityki. Przedkładał serdeczność uczuć ludności nad zasługiwanie się przełożonym niegodną działalnością. Wieczorem spotkał mnie w Gdyni minister Kwiatkowski z przedstawicielami miasta i portu. Mieszkałem na statku Gdynia. Kontrtorpedowcem Kujawiak zwiedzałem na zajutrz port, którego tempo rozbudowy zrobiło na mnie duże wrażenie. W odpowiedzi burmistrzowi Krause dałem wyraz moim uczuciom dla sprawy Gdyni i morza. Z dużą radością i prawdziwą dumą spoglądam... Już od dłuższego czasu na tężyznę ducha polskiego i realne wyniki odradzającego się w szybkim tempie naszego życia. Będąc przyzwyczajony do ścisłej obserwacji, mam wszelkie dane twierdzić, że przyszłość nasza oparta na wysoce ideowych walorach naszych obywateli i bogactwie kraju rokuje najlepsze nadzieje. Spostrzeżenie to jest obiektywnym faktem i wszyscy w to nareszcie Uwieszyć musimy. Nad małostkami, absorbującymi jeszcze umysły niektórych, samo życie przejdzie do porządku dziennego. Trwałymi pozostaną tylko dzieła wielkie. Takiego wielkiego dzieła jestem tu dziś świadkiem. Jako pierwsze pokolenie odrodzonej Polski mamy obowiązek wobec przyszłych pokoleń podjęcia próby wielkich, celowych i realnych wysiłków. Jedną i to kapitalną z tych prób jest nasza praca nad morzem. Jesteśmy świadkami, że błędy naszej przeszłości nie mogą się więcej powtórzyć. Drogowskazy w tej dziedzinie zostały już jasno przez rząd i społeczeństwo wytknięte. Pierwsze wysiłki zostały już dokonane. Do własnego, niczym krępowanego portu w Gdyni, zawijają już i odpływają własne i obce okręty. Z dumą mogę powiedzieć że 30 milionowy naród polski posiada już swoje wyjście na świat szeroki. Odtąd państwo polskie jest w stanie nawiązać stosunki gospodarcze drogą morską z innymi państwami i ułatwiać korzystanie ze swojego dostępu do morza tym państwom, które znajdują ekonomiczne podstawy swej współpracy z nami na polskim wybrzeżu. Lecz to dopiero początek. Ostatni rok wysiłków rządu, których panowie jesteście tu najlepszymi, naocznymi świadkami, oceniam jako zapowiedź zdecydowanej jego woli do kontynuowania i rozwijania jej wiekopomnej pracy. Jestem głęboko przekonany, że każdy rok następny będzie niezbitym świadectwem naszego dorobku gospodarczego na tym najważniejszym odcinku terenu Rzeczypospolitej. Wam, mieszkańcy Wybrzeża... Przypada w udziale uczestniczyć bezpośrednio w rozbudowie zapoczątkowanego dzieła. Podnosząc więc kielich na pomyślność mieszkającego tu ludu kaszubskiego, który przetrwał i zachował dla narodu polskiego polskie morze, poruczam mu przy poparciu całego narodu z rządem Rzeczypospolitej na czele straż i pieczę nad wszechstronną rozbudową wybrzeża morskiego i wykorzystaniem bogactw polskiego morza. Po śniadaniu wyjechaliśmy statkiem Gdynia na pełne morze. Dnia 6 sierpnia opuściłem Gdynię. Śpieszyłem do Warszawy, bo już w dniu następnym przyjmowałem na zamku 150 weteranów z Ameryki. Część powrotnej drogi odbyłem samochodem, ale już inną trasą, dla nawiązania większego kontaktu z ludnością. W pierwszym roku prezydentury... Musiałem w sposób nawet radykalny wprowadzić porządek w gospodarce najbliższego otoczenia mojego w kancelarii cywilnej w Warszawie i w Spale. To, co zostałem, wymagało sanacji. I chociaż ten odcinek gospodarczy był nieznaczną cząstką gospodarki Polski, zająłem się nim bardziej szczegółowo ze względu, że się tu wszystko działo bezpośrednio w moich oczach. Patrzeć stale na zło i niedbalstwo nie było dla mnie psychicznie do wytrzymania. Toteż wkrótce do kierowania całego gospodarczego działu kancelarii cywilnej zaprosiłem doktora Zygmunta Skowrońskiego, którego miałem sposobność poznać jeszcze przed objęciem swego wysokiego urzędu. Doktor Skowroński nie zawiódł mego oczekiwania i do samego końca współpracował z całym oddaniem i talentem. Przez cały trzynastoletni okres pracy nie miałem mu nigdy nic do zarzucenia. Na zarządcę spały powołałem także z własnej inicjatywy kapitana zamkowej kolumny samochodowej Ropelewskiego. Zauważyłem u niego pewne zamiłowanie do działalności społecznej, które było pożyteczne dla jego pracy wśród ludności wiejskiej w okolicach spały. Ropelewski zdołał doprowadzić kulturę wsi okolicznych na widocznie wyższy poziom. W rozmowie z nim powstał projekt urządzania w siedzibie wiejskiej prezydenta RP dożynek, w których miały uczestniczyć delegacje organizacji rolniczych z całej Polski. Pierwsze dożynki zorganizowane w dniu 28 sierpnia 1927 roku zgromadziły w spale około 10 tysięcy uczestników. Po wysłuchaniu mszy polowej odprawionej przez kapelana zamkowego księdza pułkownika Bojanka rozpoczęła się uroczystość dożynkowa przed gankiem dworu spalskiego, defiladą przedstawicieli rolniczych różnych części Rzeczypospolitej. Uczestnicy tego pochodu mieli na sobie przepiękne stroje ludowe, różniące się od siebie stosownie do ziem, z których pochodziły. Wszystko to razem, z pełną krasą młodości defilujących, przedstawiało nadzwyczajne piękno poezji ludowej wsi polskiej. W niedługim czasie po defiladzie nastąpiło znoszenie wianków przez przodownicę. Najsam przód niesiono wieniec z całej Polski, a w ślad za nim regionalne. Starostą dożynkowym był Solasz, wykształcony społecznik pochodzący ze wsi, który później objął kierownictwo Uniwersytetu Ludowego w Małopolsce. Po złożeniu pierwszego wieńca ogólnego starosta Solarz. Wygłosił piękne przemówienie, w którym podkreślił, że w wieniec, jak i przodownica ofiarowała, wpleciono wszystko, co daje ziemia polska, a więc żyto, jako symbol twardego charakteru, pszenicę, wyobrażającą lepsze pierwiastki duchowe, owies, jako symbol umysłu, do tego wpleciono kwiaty zebrane z pięknych łąk polskich. Plon niesiemy, plon w gospodarza dom — Weź to wszystko i rządź tym tak, żeby te rządy mocne stały się fundamentem nowego życia w naszym wspólnym gazdostwie. Rządź tak, aby nie było u nas głodnych i cierpiących, żeby ludzie zebrani razem w miłości ku Tobie najrychlej doczekali się plonów dwukrotnie większych dla naszej i dla naszych sąsiadów dobrości. Po przemówieniu... Przystanął koło mnie i mej małżonki, przedstawiając nam grupy regionalne składające wianki. I ta część uroczystości nie ustępowała pierwszej. Nie tylko stroje i oryginalne wianki poszczególnych ziem tonęły w barwach, ale i śpiewy przodownic przy przyniesieniu i wręczaniu wianków harmonizowały dziwnie z otoczeniem. Do wspólnego obiadu na wolnym powietrzu zasiadło siedmiuset biesiadników, w tym wszyscy kierownicy delegacji oraz goście z Warszawy z siedmiu ministrami. Nieliczne ubrania nie zakłócały zbytnio pięknej gry barw strojów ludowych. Pod koniec posiłku zatańczyło przyśpiewując dwanaście par... Każda z piosenek, zgrabnie i z pewnym talentem ułożonych adresowana była do jednego z gości warszawskich. Oczywiście wszyscy obecni ministrowie byli głównymi ofiarami szczerej, a przy tym wesołej i dowcipnej krytyki ludowej. Tak dożynki, jak również późniejsze odgłosy nadchodzące z całej Polski pozwalały wnosić, że ten rodzaj kontaktu prezydenta RP z ludnością Miał duże znaczenie dla cementowania państwa. Nie tylko przyjazd do spały, ale i poprzedzający okres przygotowań do wyjazdu, trwający dłuższy czas, miał znaczny wpływ na konsolidację i krzepnięcie kraju. Stronnictwo narodowej demokracji, tęskniąc stale do władzy, było wrażliwe na wszelkie zjawiska społeczne, które oddalały od najważniejszego celu ich dążeń. Toteż po dożynkach zjawiło się sporo artykułów w ich prasie z ostrą krytyką inicjatywy spalskiej, użyto wszystkich możliwych argumentów celem zaniechania w przyszłości takich zjazdów ludowych. Najważniejszy zarzut był natury ekonomicznej. Kraj biedny, ma tyle ważnych potrzeb, więc każdy grosz stojący do dyspozycji powinien iść przede wszystkim na ich zaspokajanie. Czyniono przy tym szydercze wycieczki przeciw prezydentowi, wmawiając w niego tendencje aspołeczne. Upewniano mnie, że konkurencji Częstochowie nie potrafię zrobić. Największym kłopotem następnych dożynek było ograniczenie ilości uczestników. Zgłoszenia bowiem znacznie przewyższały techniczne możliwości spalskie. Akcja Narodowej Demokracji Miała zatem wprost przeciwny skutek. Dożynki wykazały w 1928 roku 38 tysięcy uczestników, chociaż komitet organizacyjny czynił wszystkie wysiłki, by liczby 15 tysięcy nie przekroczyć. Po pierwszym zjeździe ludowym zbudowano w Spale stadion, obramowany ze wszystkich stron wysokopiennym lasem. Poza tym wystawiono później wielką halę o powierzchni 4000 m2, która miała chronić licznych gości przed deszczem. Na dożynki w roku 1930 i 1933 zaproszono biskupa częstochowskiego Kubinę, którego kazania były słynne w całej Polsce. Z najdalszych stron kraju Zjeżdżały setki tysięcy pątników na Jasną Górę w Częstochowie, aby słuchać podniosłych jego słów. Pochodził z rodziny górniczej ze Śląska, miał więc wielkie uczucia dla najliczniejszej warstwy narodu, która pod względem socjalnym najwięcej była upośledzona. Z inicjatywy generała Małachowskiego odbywały się w spale również doroczne manewry i sportowe spotkania przysposobienia wojskowego okręgu korpusu włodzi. Na pierwszym takim zjeździe odprawiał przepolową polową i wygłosił kazanie mistrz słowa i wielki patriota ksiądz biskup Bandurski. Pod pretekstem, że i świat robotniczy chce swe dożynki urządzać w siedzibie prezydenta RP, zjeżdżały do spały wszystkie organizacje sportowe wielkich firm Łodzi, Pabianic i Zgierza, które finansowały te imprezy swych organizacji sportowych. Zamiast wieńców przywoziły robotnicze organizacje sportowe okazy wytwórczości swoich firm. Dary te, przeważnej wartości praktycznej, jak na przykład wyroby tkackie i inne, kierowano do instytucji społecznych. W końcu września przyszła kolejna Kraków. Uważany za drugą stolicę nowo powstałego państwa. Wjazd do pięknie udekorowanego grodu odbył się niezwykle uroczyście. W technice urządzania manifestacji żadne inne miasto polskie nie było w stanie z nim konkurować. Przybyłem tam dnia 30 września o godzinie 9 rano. Odezwały się salwy armatnie, dzwony i syreny fabryczne... Na powitanie. Wojewoda Kwaśniewski, prezydent miasta Rolle, generał Wrublewski, rektor Marchlewski, Götz Okocimski i wielu innych przedstawicieli miasta i społeczeństwa oczekiwało na dworcu. W czterokonnym otwartym powozie z eskortą szwadronu kawalerii i bandery krakusów udałem się przez ulicę Prastarego Grodu... Na Wawel. Tutaj, u wrót katedry, oczekiwał arcybiskup Sapieha, który wprowadził mnie do świątyni. Po krótkim odpoczynku na Wawelu i przyjęciu licznych osób odwiedziłem Akademię Umiejętności, gdzie oczekiwali profesorowie z prezesem Akademii Rozwadowskim na czele. Po posiłku u wojewody odbyła się w Uniwersytecie Jagiellońskim akademia, gdzie... Zastałem senat z rektorem Marchlewskim, duchowieństwo z arcybiskupem Sapiehą i biskupem Rozpondem oraz przedstawicieli młodzieży uniwersyteckiej. Wieczorem teatr z pierwszym aktem Kościuszki pod Rasławicami, po czym biesiada w sali Starego Teatru licząca 200 uczestników. Przejęty do głębi przeżyciami dnia w prastarych murach Krakowa, oraz szczerą wdzięcznością za ciepłe przyjęcie, jakiego doznałem od przedstawicieli i ludności tego miasta, czułem potrzebę wyrażania tego w odpowiedzi na przemówienie prezydenta miasta Rollego. Rad jestem, że mogę rzeczywiście serdecznie podziękować panu za ciepłe i serdeczne przyjęcie, jakie Kraków mi zgotował, jak również za podniosły myśli przemówienia pańskiego, w którym tak pięknie skreślona została rola dziejowa tej drugiej stolicy Polski. W nazwie tej nie ma wcale zbyt daleko posuniętej dumy, gdyż historia usprawiedliwia ją w całej pełni. Gdy Kraków był jeszcze formalnie stolicą dawnych królów naszych... Tu w epoce kazimierzowskiej i jagiellońskiej rodziła się i realizowała polska idea państwowa. A zasięg miała tak szeroki, że działanie jej trwało wieki całe, obejmując obszary aż po Dniepr i Dźwinę, po wschodnie krańce cywilizacji europejskiej. Tu jednocześnie wypracowywały się wartości kulturalne, które podnosiły i rozpalały duchowo ziemię. Nie tylko przez Polaków zamieszkane i przez pobratymcze narody sąsiednie. Ta rola wielka Krakowa, ten jego duch zdrowy i silny, dotrwały do ostatnich chwil dawnej Rzeczypospolitej. Wszakże to na krakowskim rynku zabrzmiały słowa wiekopomnej przysięgi Kościuszki, która była nie tylko manifestem ostatniej walki w obronie niszczonej przez wroga państwowości, ale i zapowiedzią nowej Polski. Wszystkie stany do służby ojczyźnie powołującej. A później, przez długie i smutne lata, zdawało się, że narodowość polska tylko w mauzoleum przechowaną być może. Tu Kraków stał się tym mauzoleum pełnym pomników przeszłości i kultury. Gdy twórczość polska przemocą ograniczona została tylko do dziedziny duchowej... Kraków był dla całej Polski, zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach niewoli, i pracownią nauki, i źródłem blasków poezji i sztuki. Ale nie ograniczył się gród ten tylko do takiej roli czysto pokojowej. Kiedy nadeszły czasy podjęcia na nowo walki orężnej o nasze wyzwolenie państwowe, Kraków stał się główną bazą organizacyjną, z której pod komendą twórcy swojego i wodza, Wymaszerowały na pole walki pierwsze zastępy żołnierzy odradzającej się Polski. Te piękne karty przeszłości czynią z Krakowa miasto w pełnym znaczeniu historyczne. A historia to nie tylko nagromadzenie pomników i wspomnień, to również bogactwo specjalnych uzdolnień moralnych i duchowych, gdy patrzycie tu na piękne pomniki przeszłości, gdy wśród murów brzmią wam echa wielkich i ważnych wydarzeń, to mimo woli, jak Pan to pięknie wyraził, myśl państwowa wchodzi w naszą krew. Musicie więc w wypadkach bieżących uczestniczyć w bardziej dojrzały niż kto inny sposób. Ostre niekiedy kanty aktualności nie będą wam zasłaniały szerokiej perspektywy podjętych przez państwo prac, i zadań. Jeśli więc o żądanie chodzi, to od was, obywatele Krakowa, Polska ma prawo wymagać, byście do zapału energii, wytrwałości wszystkich obywateli dodali więcej niż inni dojrzałości, spokoju i równowagi, która w szybkim obecnym rozwoju życia polskiego potrzebna jest jako czynnik zapewniający trwałość budowy. W następnym dniu zwiedzałem katedrę z grobami królewskimi i kościół mariacki z ołtarzem Wita Stwosza. Potem wysłuchałem śpiewów w kościele ewangelickim, odwiedziłem Paulinów na skałce i byłem obecny na nabożnych śpiewach w izraelickim Domu Bożym na Kazimierzu. Młodzież żydowska, zebrana przed bożnicą, manifestowała swe uczucia... Z wielkim temperamentem. W Oleandrach, w miejscu wyruszenia 6 sierpnia 1914 roku pierwszej kadrówki legionowej, przemówił legionista pomorski, a na przyległych błoniach odbył się hołd zebranych tu licznie dzieci. Tam przyjąłem również defilady garnizonu krakowskiego, prowadzoną przez pułkownika Monda. W domu starożytnej organizacji Bractwa Kurkowego-Strzeleckiego oddałem strzał honorowy do tarczy. Później nastąpiła rewizyta u arcybiskupa Sapiehy, odwiedziny Izby Ręgodzielniczej z prezesem Kossobuckim i Izby Przemysłowo-Handlowej z prezesem Epsteinem. Robiło wrażenie, że nie tylko komitet organizacyjny, ale i miasto całe było wyprowadzone z równowagi przyjęciem głowy państwa. Do późnej nocy krążyła gromadnie ludność Krakowa wokoło zamku i radowała się, że po długiej przerwie ujrzała znowu światło w oknach wawelskich. Bardzo pracowity pobyt w Krakowie zakończył się rautem w historycznych, pięknie odbudowanych salach zamku wawelskiego. Rankiem drugiego października wyruszyliśmy samochodami na Górny Śląsk. Gospodarz Śląska i uczestnik powstań śląskich, wojewoda Grażyński, witał mnie na granicy swego województwa w Mysłowicach. Oczekiwał również minister Kwiatkowski i generał Zając. Nastąpił przejazd wśród szpaleru. Katowice, Królewska Huta, podpomnik pomnik powstańca śląskiego, gdzie mnie spotkał biskup Lisiecki. Odsłoniwszy pomnik, zwróciłem swoje słowa do dzielnego i twardego ludu śląskiego. Stoimy przed pomnikiem wzniesionym na cześć najwyższego bohaterstwa tej ziemi. Zasługą ogromną ludu śląskiego było wytrwanie. Odcięci byliście od reszty narodu przez przeszło pół tysiąca lat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 ale i do czegoś więcej. Kiedy tylko zajaśniała nadzieja zrzucenia przemocy i zjednoczenia się z resztą Polski, chwyciliście za oręż, zdobyliście się na ofiary, ten wasz ofiarny poryw obudził sumienie świata i otrzeźwił z resztek bierności cały polski lud śląski. Za to wiekowe wytrwanie i za ów poryw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 Potędze. Zwiedzanie miast wypełniało resztę dnia. Wieczorem miałem sposobność zetknięcia się z tamtejszym społeczeństwem na raucie urządzonym w Katowicach. W dniu następnym zwiedzałem inne miasta śląskie, jak Bielsko, Dziedzice i inne. Później poświęciłem dzień cały fabryce związków azotowych w Chorzowie, którą uruchomiłem po przejęciu jej od Niemców w lipcu 1922 roku i gdzie byłem czynny jako naczelny jej dyrektor, aż do objęcia Urzędu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W fabryce doznałem bardzo serdecznego przyjęcia ze strony całej załogi pracowników. Aby odtworzyć bardzo bliski, wzajemny stosunek, jaki panował tutaj w przeciągu czterech lat mojego tam pobytu, poleciłem nie wprowadzać ani policji, ani żandarmerii, Sami robotnicy trzymali Straż Bezpieczeństwa przez całe 24 godziny. Nazajutrz odwiedziłem jawożno, w którym przez dłuższy czas budowałem fabrykę Azot. Stamtąd powróciłem do Warszawy. Przy końcu listopada straciłem najmłodszego syna Franciszka, który przebył szczęśliwie całą wojnę biorąc udział w obronie Lwowa oraz w Powstaniu Śląskim. Uległ tyfusowi. Był już żonaty i na stanowisku jako inżynier chemii. Rozdział 20. Jeszcze wiosną 1929 roku wspomniałem Piłsudskiemu, że należy powołać na ministra skarbu kogoś zdolniejszego, kto by potrafił zwiększyć nasze możliwości finansowe. Zwróciłem mu wtedy uwagę na ministra przemysłu i handlu Kwiatkowskiego, w którego zdolności najbardziej wierzyłem. Spotkałem się jednak z tak zdecydowanym brakiem zaufania Piłsudskiego do finansowych kwalifikacji mego kandydata, że już nie próbowałem nawet szerzej uzasadniać mojej inicjatywy. Znacznie później dopiero. Zdołałem wyjaśnić sobie powody, dla których Piłsudski tak wyraźnie negatywnie zajął stanowisko. Miała na to swój niewątpliwy wpływ niechęć jego bliskiego otoczenia do wyjątkowo uzdolnionego, ale i mocnego w swojej indywidualności męża stanu, jakim był Kwiatkowski. Nie można przy tym zapominać, że elita legionowa była związana między sobą silnymi uczuciami koleżeństwa, a chociaż Kwiatkowski brał udział w legionach, to jego działalność nie wchodziła bezpośrednio w zasięg bojów legionowych. Po rozmowie mojej z Piłsudskim o ekonomiczno-finansowych kwalifikacjach Kwiatkowskiego nastąpiła zmiana rządu. Gabinet Bartla miał ustąpić, trzeba więc było pomyśleć o kandydacie na przyszłego premiera. Rozważaliśmy tę sprawę u Piłsudskiego w obecności ustępującego premiera Bartla. Z kandydatów wysuniętych przez Piłsudskiego, co do których Bartel nie chciał się wypowiadać, wybrałem Kazimierza Świtalskiego. Ponieważ Piłsudski interesował się jeszcze obsadą Ministerstwa Skarbu, sprowadzono przyszłego premiera celem wysłuchania jego inicjatywy w tym względzie. Zadanie nie było łatwe. Nie mieliśmy odpowiednio przygotowanych fachowców do gospodarki finansowej. Piłsudski proponował nawet ponowne powołanie Czechowicza, lecz uwagi moje krytyczne wysunęły go poza nawias rozważań. Wówczas Świtalski wymienił nazwisko pułkownika Matuszewskiego, który chociaż nie był fachowcem, to jednak wykazywał żywe zainteresowanie sprawami ekonomicznymi. Matuszewskiego nie znałem, jakkolwiek zwróciłem uwagę na jego artykuły w prasie pisane z niewątpliwym talentem. Bartel również to zauważył. Bardziej krytycznie odniósł się do tej kandydatury Piłsudski, który przypomniał sobie działalność Matuszewskiego jako szefa drugiego oddziału, z której niezupełnie był zadowolony. Wobec braku innego kandydata nie czynił jednak przeszkód w powierzeniu mu funkcji ministra skarbu. Minister Matuszewski kierował swoim resortem przez blisko dwa lata. W gospodarce finansowej stosował metody konserwatywne, bez przejawiania jakiejkolwiek myśli twórczej, odstępującej od sztywnych szablonów klasycznej ekonomii. W czasie kryzysu, który stawał się coraz dotkliwszy, nie odstępował od deflacyjnego budżetu, nie robiąc żadnych wysiłków w kierunku ożywienia życia gospodarczego przy użyciu specjalnych kredytów. W takich warunkach kryzys pogłębiał się coraz bardziej, a wpływy do skarbu państwa malały. Z wiosną 1931 roku, wkrótce po powrocie z Madery, Wpadł do mnie pewnego dnia Piłsudski, wysoce wzburzony z powodu ministra Matuszewskiego. Zawód, jakiego doznał z jego strony, był tej miary, że mowy nie mogło być o pozostawieniu go nadal na zajmowanym stanowisku. Nie miałem podstaw bronić osoby Matuszewskiego, bowiem nie oczekiwałem już od niego potrzebnego państwu ożywienia gospodarki finansowej. Jego wyjątkowa elokwencja i dobre pióro... Nie były wystarczające do pracy na tak odpowiedzialnym i trudnym stanowisku. Na następcę Matuszewskiego powołany został brat marszałka Piłsudskiego, Jan, bardzo poważny i godny sędzia. Rola jego ograniczać się miała do koordynowania pracy obydwóch wiceministrów, Stefana Starzyńskiego i Adama Koca którzy nawet jawnie z sobą nie harmonizowali. Tego rodzaju stosunki w tak ważnym resorcie nie mogły oczywiście przyczynić się do ujawnienia jakichś ważniejszych poczynań w gospodarce finansowej państwa. W początkach września 1932 roku objął tekę ministra skarbu profesor ekonomii Władysław Zawadzki. Okazało się, że i tym razem trzyletnie jego rządy nie tylko nie dały lepszych wyników, ale doprowadziły nawet do pogorszenia stanu finansowego państwa. Dopiero w jesieni 1935 roku mogłem powołać na to stanowisko Kwiatkowskiego, który swoim umiejętnym podejściem do zagadnień finansowych i gospodarczych w kraju, Przeszedł wszelkie moje oczekiwania, tym więcej też nie mogłem odżałować, że warunki, w jakich pracowałem, nie pozwoliły mi sześć lat wcześniej dokonać tego wyboru i złożyć już wtedy sprawy gospodarcze państwa we właściwe ręce. Mając przed oczami obraz wszystkich faktów i wydarzeń, które się przesuwały w ciągu ostatniego dziesięciolecia istnienia niezależnej Polski, trudno mi pozbyć się myśli, że gdyby przez cały ten czas... Sprawy gospodarcze prowadzone były umiejętnie, to mogliśmy uniknąć katastrofy z 1939 roku. Troska o przyszłość kraju napawała mnie rosnącym niepokojem. Wszak wiedziałem, że jeżeli nie zdołamy wzmocnić go w porę pod względem gospodarczym, a przede wszystkim militarnym, w skali 35-milionowej jego ludności i w uwzględnieniu jego wysoce niekorzystnego usytuowania możemy się znaleźć już w ciągu lat w bardzo groźnym położeniu. Wydatki na armię i jej uzbrojenie, jakkolwiek pochłaniały jedną trzecią część całego budżetu państwa, wynosiły zaledwie 700-800 milionów złotych rocznie, a zatem zbyt mało w stosunku do potrzeb. Pod brzemieniem tych trosk przystąpiłem do rozważań ekonomicznych, które by mogły odwrócić grożące nam niebezpieczeństwo. W Polsce, kraju biednym, znajdującym się w początkowym stadium swego rozwoju gospodarczego, trudno było oczekiwać szybkiego tempa kapitalizacji oszczędności obywateli. I chociaż wkłady do instytucji finansowych miały tendencję wzrastającą, to składały się wprawdzie z licznych, ale przeważnie małych sum. Toteż oszczędności te, które obejmowały tylko nikłą część ludności kraju, nie dawały możliwości do większych operacji finansowych. Instytucje finansowe nie rozporządzały też wobec tego kapitału, który by mógł pozwalał na udzielanie pożyczek długoterminowych dla ożywienia życia gospodarczego i tym samym podnoszenia wpływów do skarbu państwa. Pozostawały one pod bezustanną groźbą masowych wycofań wkładów, wywołanych panicznymi nastrojami, jakie powstawały od czasu do czasu w kraju pod wpływem nieprzychylnych Polsce czynników. Poza tym przeszło 70% ogółu ludności, tworzyła ludność wiejska, pozostająca jeszcze na niskim poziomie gospodarczym. Nie współdziałała przy tym w kapitalizacji swych minimalnych oszczędności, trzymając niewielkie nadwyżki swych dochodów w domu. Żydowskiej mniejszości narodowej zaludniającej miasteczka i miasta, a obejmującej dalsze 10% ogółu obywateli kraju, nie można było również zaliczać do, z różnych względów do tej części społeczeństwa, która przyczyniać się miała do rozwoju naszego gospodarstwa narodowego. Ta część ludności była na ogół bardzo biedna i mało oświecona, a zajmowała się pośrednictwem i handlem uprawianym na bardzo niskim poziomie. Wszelki postęp na wsi w formie tworzonych kooperatyw i spółdzielni oraz zapoczątkowany rozwój racjonalnej gospodarki leśnej powodował wzmaganie się pauperyzacji ludności żydowskiej. Pośrednictwo w handlu płodami rolnymi było tak prymitywne, że konsument przepłacał do 100% cenę pobieraną przez producenta. Stosunkowo nieznaczna tylko część ludności żydowskiej posiadała duże kapitały. Może nawet największe w Polsce. Na ogół można przyjąć, że w Polsce tylko 7 milionów obywateli przyczyniało się do rozwoju kraju, a koszty administracji, szkolnictwa i inne musiały zaspokajać potrzeby jego 35-milionowej ludności. Budżet, wynoszący niewiele ponad 2 miliardy złotych, mógł być... Niewystarczający nawet dla siedmiomilionowego państwa, cóż dopiero dla Polski z jej 35 milionami obywateli. Trzeba jednak zawsze mieć w pamięci, że kraj ten został zniszczony doszczętnie wojną światową 1914-1918, rozegraną przecież na wschodzie, na jego obszarach, a następnie przeorany został gruntownie przez najazd wojsk bolszewickich. W uwzględnieniu tych wszystkich momentów podziwiać należy rozwój, który już w tak krótkim czasie, tak wyraźnie się zaznaczył w każdej dziedzinie życia. W uwzględnieniu stosunku ludnościowego miast i wsi miałem pełne zrozumienie, że dochody państwa nie mogą wzrastać szybko bez równoczesnego podnoszenia dobrobytu wsi. Przeszło 70% ludności żyjącej w niedostatku i wykazującej jeszcze wiele prymitywów w swojej gospodarce rolnej. Nie mogło odpowiednio zasilić skarbu państwa. Ludność ta, nie będąc poważniejszym odbiorcą dla przemysłu, nie przyczyniała się do jego rozwoju, co również pomniejszało wpływy państwowe. A przeludnienie wsi było przy tym tak wielkie, że jedynie w rozbudowie przemysłu i w robotach publicznych należało szukać rozwiązania. Trzeba było odciążyć produkującą ludność wiejską od utrzymywania milionów osób, dla których brakowało pożytecznego zajęcia w gospodarce wiejskiej. Jest rzeczą zrozumiałą, że bilans płatniczy stawia granice dla importu, które mogłyby być rozszerzone jedynie eksportem płodów rolniczych i produkcji przemysłowej. Ograniczanie zaś pracy mogącej tworzyć nowe wartości dochodowe państwa, szczególnie tej która korzystałaby prawie wyłącznie z surowców krajowych, wydawało mi się niedorzecznością. Wszak można by ją finansować przy pomocy krótkoterminowych kredytów, za pomocą specjalnych znaczków obiegowych, amortyzujących się zwiększającymi się wpływami skarbowymi. W ten sposób można byłoby przyspieszonym sposobem podnosić stan gospodarczy kraju, zwiększając stopniowo budżet jego na wydatki konsumpcyjne. Jesteśmy w tym szczęśliwym położeniu, że mamy na obszarze kraju naszego jeszcze na długie lata szerokie możliwości w dziedzinie inwestycji, które mają podstawowe znaczenie dla podniesienia naszego stanu gospodarczego. Budowa dróg i konserwacja już istniejących, melioracja znacznych przestrzeni przynoszących niewspółmiernie małe dochody w stosunku do wkładanej pracy, finansowanie reformy rolnej przez tworzenie zdrowych gospodarstw i... Upełnorolnianie zbyt małych, racjonalizacja przeróbki płodów rolnych i leśnej eksploatacji, tworzenie odpowiednich organizacji handlowych dla zmniejszania rozpięcia cen płodów rolniczych u producenta i konsumenta, dalsza rozbudowa szkolnictwa powszechnego i fachowego, wiele innych potrzeb. Oto szeroki wachlarz konieczności, których realizacja miałaby przemożny wpływ na ożywienie życia gospodarczego kraju. Uważałem zawsze, że przez układ stosunków wyolbrzymia się sztucznie nadmiernie rolę kapitału finansowego. Przecież prawdziwym kapitałem społeczeństwa zorganizowanego poza naturalnymi wartościami w kraju, jako rodzaj na gleba i zasoby mineralne, jest praca jego rąk i mózgów. Wobec tego, że w handlu międzynarodowym złoto jest środkiem wymiennym, każdy kraj jest zmuszony posiadać walutę opartą o wartość jego zasobów. Waluta ta jest środkiem pomocniczym przy wymianie międzypaństwowej. Papiery obiegu wewnętrznego nie musiałyby spełniać tego warunku, mogą być bowiem oparte na innych wartościach znajdujących zaufanie obywateli kraju szczególnie w naszych wyjątkowych warunkach, zastosowanie innego podkładu aniżeli posiadane złoto mogłoby mieć wielkie znaczenie dla gospodarstwa narodowego. Nie byłoby potrzeby ograniczać pracy milionów obywateli gotowych do wykonywania inwestycji, przynoszących państwu wielkie korzyści. Zamiast tego ciążyło nad życiem gospodarczym